Eugeniusz Kwiatkowski. W takim żyliśmy świecie. Taśma czwarta, ścieżka pierwsza. Za swoje główne zadanie poczytywał usuwanie, w miarę swoich możliwości, kamieni i zapór z tej drogi, którą kroczył Piłsudski. Tę zasadę wyznawał jawnie i głośno. Zresztą był to niekamuflowany stan faktyczny, uznawany nawet przez tych, którzy ze względów formalnych przeciwstawiali się temu. Konsekwentnie Mościcki uznawał za swój drogowska z tezę, że pomiędzy nim jako prezydentem państwa a obozem rządzącym nie mogą ujawniać się na zewnątrz zasadnicze różnice zdań. Dostrzegając błędy i różne niedociągnięcia aparatu rządzącego, usiłował usuwać je perswazją i łagodnym, nieraz długotrwałym naciskiem. Zdawał sobie jednak dobrze sprawę z tego, że jedno nieoględne słowo krytyki czy też dezaprobaty może spowodować nieobliczalny zamęt w opinii publicznej kraju a szczególnie w kołach politycznych łaknących sensacji i dekompozycji w obozie rządowym. Mościcki umiał syntetyzować wielkie zagadnienia i ważyć skutki swoich wystąpień na najczulszej wadze analitycznej. Podobnie jak na poglądy Józefa Piłsudskiego, również i na opinię Mościckiego o wartości moralno-politycznej znacznej części opozycji wywarł przemożny wpływ fakt zabójstwa prezydenta Narutowicza. To właśnie opozycja prawicowa, zdaniem Mościckiego, siejąc ziarno nienawiści do osoby legalnie wybranego prezydenta przetrąciła kręgosłup idei demokratycznej w Polsce Niejednokrotnie mówił on do swoich bliskich, że opozycja za wyjątkiem PPS-u operuje hałaśliwie, ale nieszczerze takimi hasłami jak demokracja czy prawa jednostki Gdyby te odłamy doszły kiedyś do steru władzy przewidywał prezydent a z natury rzeczy prędzej czy później musi do tego dojść to tępić one będą bezlitośnie wszelką, nawet lojalną w zasadzie opozycję. Przewidywanie to urzeczywistniło się w latach II wojny światowej w formach wprost niewiarygodnych. Mościcki sądził też, że państwo winno stopniowo ułatwiać formowanie się parlamentarnej opozycji działającej na wzór angielski. W tych poglądach różnił się więc zasadniczo od niektórych premierów pomajowych. Ale umiał milczeć, nawet gdy milczenie Stawiało go w niekorzystnej sytuacji politycznej. Znacznie bardziej bezpośrednią i aktywniejszą rolę odgrywał Mościcki w dziedzinie gospodarczej polityki państwowej, w którą Piłsudski ingerował osobiście tylko sporadycznie i wyjątkowo. Szczególnie żywe zainteresowanie przejawiał prezydent Mościcki w zakresie poprawy struktury gospodarczej wskrzeszonego państwa. Kompetencyjnie sprawy te zahaczały o kilka resortów rządowych, a nie było wówczas sprawy drażliwszej w Polsce jak naruszenie czyjejś kompetencji. Trzeba więc było posiadać dużo taktu i wrodzonego opanowania, by przez swoją ingerencję nie powodować konfliktów wewnętrznych. Mościcki był obdarzony tymi zdolnościami w najwyższym stopniu. Toteż interwencje prezydenta były często skuteczne, nie wywołując nigdy ostrzejszych kolizji. Ta tendencja stopniowej przebudowy struktury gospodarstwa społecznego znachodziła konkretny wyraz nie tylko w inicjowaniu takich kapitalnych inwestycji jak budowa wielkiej i nowoczesnej wytwórni związków azotowych pod Tarnowem, Mościce, jak systematyczna rozbudowa polskiego przemysłu zbrojeniowego czy nowych, ulepszonych szlaków komunikacyjnych, jak czynny i rzeczowy udział w dyskusjach nad realizacją reformy rolnej, nad procesem scalania gruntów czy kredytem dla drobnorolnych, nad elektryfikacją kraju, nad uporządkowaniem gospodarki wodnej, nad rozwojem Gdyni i floty morskiej, ale również w częstych debatach nad ustawodawstwem zmierzającym do zacierania gospodarczych konsekwencji podziałów Polski i spotęgowania działalności inicjatywy prywatnej. Rozporządzenia i dekrety prezydenta, na przykład o ulgach podatkowych dla inwestycji w Centralnym Okręgu Przemysłowym, dla pionierskich poszukiwań górniczych, dla budownictwa mieszkaniowego, dla motoryzacji, dla inwestycji przemysłowych w Gdyni czy na kresach wschodnich, były nie tylko formalnie aprobowane i podpisywane przez prezydenta Mościckiego, ale i rozważane z nim wstępnie w sensie merytorycznym. Były i inne, nie mniej ważne dziedziny, w których ciche, zakulisowe, ale stanowcze interwencje prezydenta przynosiły dla państwa pozytywne skutki. Tak na przykład pod naciskiem Mościckiego skorygowane zostały warunki pożyczki stabilizacyjnej na korzyść Polski, jego kategoryczny sprzeciw spowodował zerwanie pertraktacji w sprawie koncesji elektryfikacyjnej dla obcego kapitału, Harriman. Dlatego, że konsorcjum to pragnęło eksploatować wyłącznie dochodowe okręgi Polski Zachodniej, pozostawiając wschód kraju w wysoce niekorzystnej sytuacji w tej dziedzinie. Domagał się on wreszcie podjęcia przez rząd zdecydowanej i planowej akcji w zakresie zwalczania przedłużającego się poza 1934 rok kryzysu gospodarczego w Polsce, a gdy tego nie osiągnął, zmienił rząd w 1935 roku. Takich przykładów wyraźnej aktywności prezydenta można by cytować tu znacznie więcej. Zmagania te z reguły nie docierały do świadomości opinii publicznej kraju. Prezydent był przeciwnikiem wszelkiego reklamiarstwa. Szło mu zawsze o istotę sprawy, a nie o jej wydźwięk na zewnątrz. Również w wielu innych sprawach gospodarczych, finansowych, a nawet politycznych Mościcki, nie licząc się z oporami wewnątrz grupy rządzącej, skoro sprawy uważał za słuszną i ważną, zajmował stanowisko jasne i zdecydowane. Jego głos zaważył na przyspieszeniu rozbudowy przemysłu obronnego. On zachęcał już na początku 1936 roku do stworzenia Funduszu Obrony Narodowej. On patronował wymownie rozwojowi Funduszu Kultury. On udzielił poparcia wojewodzie Michałowi Grażyńskiemu w jego akcji polonizacji przemysłu śląskiego i przyspieszenia parcelacji majątków niemieckich. Na skutek jego osobistej interwencji zwolniono z więzienia powracającego z emigracji do kraju Wincentego Witosa. On wreszcie przeważył szale przeciwko koncepcji dewaluacji złotego wysuwanej kilkakrotnie w latach 1936-38 przez różne postronne czynniki. W swojej autobiografii Mościcki oświadczył, że jego naturze odpowiadało zawsze życie proste i skromne. Potwierdzają to jego wszyscy najbliżsi współpracownicy. Profesor Wacław Leśniański już po wojnie napisał o nim, że był to wybitny umysł twórczy, że rozwijał szeroką działalność naukową i wynalazczą, a jego ujmująca skromność i bezinteresowność jednały mu ogólny szacunek. Podobne osobiste wrażenia głosili liczni obcy dyplomaci po rozmowach z prezydentem. Mościcki był czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, wielu innych towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Był doktorem honoris causa Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej, Paryskiej Sorbony oraz Uniwersytetów Warszawskiego, Wileńskiego, Fryburskiego, Dorpackiego i innych. Wielki badacz i uczony Isaac Newton twierdził, że każdy umysł twórczy dążąc do rozwiązania nowego zagadnienia, Musi myśleć o tym jednym przedmiocie bez przerwy, bez wytchnienia, bez chwili wypoczynku. Takim był Mościcki jako naukowiec, jako organizator i jako prezydent Rzeczypospolitej. Ta koncentracja myśli i uczucia na sprawach w danej chwili najważniejszych mogła budzić wrażenie pewnej jednostronności zainteresowań i uzdolnień Ignacego Mościckiego. Był to jednak tylko pozór spotęgowany tym, że nie był on skłonny do wynurzeń osobistych. Myślał i pracował, radował się i cierpiał w samotności. Los nie oszczędził mu, podobnie zresztą jak i jego poprzednikom na stanowisku prezydenta, wielu dotkliwych ciosów i tragicznego zakończenia. W kraju był obrzucany inwektywami i nieprzebierającymi w środkach złośliwościami. Wszystko to znosił bez słowa skargi, z podziwu godnym stoicyzmem. Ale katastrofę 1939 roku przeżył ciężko i nad wyraz boleśnie. Usiłował ratować nie siebie, ale nieszczęsną ojczyznę, jej prawa, jej godność, jej całość. W potopie oskarżeń i insynuacji nikt nie zwracał uwagi na piekielną przemoc agresorów, którym o wiele zasobniejsze państwa zachodnie nie mogły wówczas stawić czoła. Ignacy Mościcki zmarł już po zakończeniu wojny i po przypieczętowaniu losów Polski 2 października 1946 roku został bezimiennie pochowany na cmentarzu Versoua pod Genewą. Zapomniany uczony i organizator Chorzowa, twórca Instytutu Badawczego, wielki odkrywca, zepchnięty z piedestału dostojeństwa prezydent Polski, złożony został w ziemi, na której przed 50 laty rozpoczynał swój wspaniały start twórczego, pracowitego i ofiarnego życia. Józef Beck w latach 30. na europejskiej arenie politycznej jedną z najbardziej charakterystycznych i znanych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych i trudnych do rozszyfrowania postaci był polski minister spraw zagranicznych Józef Beck. Dla licznych przeciwników politycznych, polskich i obcych, miał w sobie coś z tajemniczego Kaliostra. Inni doszukiwali się w nim znamion makiawelskich Talleyranda. Oponenci bardziej neutralni oceniali jego taktyczne uzdolnienia na miarę Metternicha, a przyjaciele i zwolennicy Beka uważali po prostu jego politykę za mądrą i przewidującą, a taktykę za odważną i odpowiadającą tendencjom mocarstwowym polskim. Te sumaryczne oceny przedstawiają jednak dla historii znikomą wartość. Trzeba więc w osobowości i psychice Beka, a także w obiektywnych warunkach politycznych tego okresu, Szukać odpowiedzi na pytanie dotyczące syntetycznej oceny długoletniej działalności, osiągnięć lub błędów ministra spraw zagranicznych Polski. Chociaż rodzina Becków osiedliła się w małej, zachodniogalicyjskiej miejscowości Limanowej, to jednak Józef Beck był rodowitym warszawiakiem i odznaczał się dobrymi manierami, właściwymi elicie kulturalnej tego miasta. W 1913 roku Józef Beck rozpoczynał swoje studia wyższe na Politechnice Lwowskiej. Szybko jednak doszedł do przekonania, że znajduje się na niewłaściwej drodze życia. Politechnika wymagała od studentów odznaczania się dwoma przymiotami. Prawdziwymi zdolnościami i upartą, mrówczą pracowitością. Beck dysponował w tym czasie tylko jednym z tych przymiotów – talentem. Na początku 1914 roku przeniósł się więc do Wiednia i zapisał się na studia w słynnej wówczas Akademii Eksportowej – ale już w sierpniu tego roku rozpoczęła się Wielka Wojna Europejska, która niebawem przekształciła się w Generalną Wojnę Światową. Józef Beck, mając lat 20, wstąpił do tworzących się w Galicji Legionów Polskich i w ten sposób zakończył faktycznie swoje wyższe studia cywilne. W szeregach wojskowych spisywał się doskonale, rozkazy wykonywał ściśle, był zewnętrznie opanowany i odważny, miał poczucie humoru, a ponadto odznaczał się błyskotliwą inteligencją, Umiał narzucić swoją wolę podwładnym, a równocześnie był dobrym i sympatycznym kolegą. Szybko więc uzyskał stopień oficerski w artylerii II Brygady Legionów Polskich i zdobył cenne odznaczenie bojowe Krzyż Virtuti Militari. Po kryzysie przysięgowym w Legionach podjął współpracę ze stworzoną przez Piłsudskiego Polską Organizacją Wojskową. Niebawem jednak, jako obywatel austriacki, został pozbawiony szarży oficerskiej i wcielony do C.I.K. armii. Gdy zakończyła się Wielka Wojna, Beck powrócił do szeregów Wojska Polskiego z opinią bystrego, odważnego i zasługującego na zaufanie oficera. W 1919 roku Beck dowodził chlubnie baterią artylerii konnej na Wołyniu. Następnie został przydzielony do oddziału Drugiego Sztabu Generalnego, gdzie oceniono wysoko jego talenty organizacyjne i dyplomatyczne. Odtąd pozycja Beka nie tylko umacnia się szybko, ale również ustala się kierunkowo. Kolejno pełni on funkcje dyplomatyczno-wojskowe w Bukareszcie, Budapeszcie i Brukseli, by z początkiem stycznia 1922 roku, mając lat zaledwie 28, otrzymać nominację na zupełnie pierwszorzędne w tej dziedzinie stanowisko atazy wojskowego w Paryżu. Tu rozwinął odpowiadającą jego temperamentowi Wielką i wszechstronną aktywność, nie zawsze miłą naczelnym władzom wojskowym i politycznym Francji Po takich w istocie rzeczy drugorzędnych kolizjach rygorystyczne władze francuskie zażądały w połowie 1923 roku odwołania Beka, z paryskiej placówki dyplomatycznej określając go jako persona non grata Fakt ten spowodował następstwa wprawdzie niegroźne dla stosunków francusko-polskich ale w każdym razie niekorzystne i co najgorsze trwałe Beck zachował na długie lata głęboki uraz, a paryska Quédorce nieufność i niechęć do późniejszego wpływowego polskiego męża stanu. W roku następnym Beck jako jeden z najzdolniejszych oficerów został odkomenderowany na dalsze studia w Akademii Wojskowej w Warszawie. W ten sposób przetrwał aż do momentu przewrotu majowego. Wówczas zaszedł decydujący przełom w jego życiu i w jego karierze. Został powołany na stanowisko szefa gabinetu ministra spraw wojskowych. Wobec zupełnie wyjątkowej pozycji Piłsudskiego jako ministra tego resortu, Beck znalazł teraz szerokie pole do wykazania swoich wrodzonych talentów, swojej dokładności i inteligencji w wykonywaniu poleceń. Pełniąc te funkcje zdobywał równocześnie wgląd w najważniejsze i najtajniejsze sprawy państwowe, głównie tych resortów, którymi Piłsudski interesował się szczególnie, to jest Ministerstw Spraw Wojskowych i Spraw Zagranicznych. Dalszym ważnym etapem w rozwoju osobowości Beka był rok 1930. Uzyskał on wówczas trzy ważne nominacje. W hierarchii wojskowej podniesiony został do rangi pułkownika, następnie w sierpniu w gabinecie tworzonym przez Piłsudskiego mianowany został formalnie podsekretarzem stanu w prezydium Rady Ministrów, a faktycznie prawą ręką premiera. Wreszcie na początku grudnia tegoż roku podsekretarzem stanu w Resorcie Spraw Zagranicznych. Piłsudski już wówczas planował powierzenie Beckowi funkcji kierowniczej w tym ministerstwie, uważając, że dookoła państwa zbierają się groźne i złowieszcze chmury, a w tych warunkach taktyka szefa polskiej polityki zagranicznej musi być zsynchronizowana i uzgodniona w całej rozciągłości z jego własnymi koncepcjami obronnymi. W danym układzie sił i prawa do decydowania o linii politycznej państwa Beck był prawdopodobnie najwłaściwszym kandydatem na stanowisko szefa resortu spraw zagranicznych. Stan niepokoju w świecie, szczególnie zaś w Europie, potęgował się w tych latach wyraźnie i ciągle. Francja, skazana po I wojnie światowej na odgrywanie roli sterowniczej na przesyconym konfliktami kontynencie europejskim, miała wówczas rządy chwiejne, poszukujące za wszelką cenę kompromisu i doktrynalnie pacyfistyczne. W Niemczech przejawiał się stan głębokiego, chronicznego niepokoju. Na tle źle maskowanej tendencji wyzwolenia się skrępujących je klauzul traktatowych... Oraz wynikających z uporczywej walki nazistów o władzę. W 1931 roku podjęta została pierwsza fragmentaryczna i nieudana próba Anschlussu, to jest zjednoczenia Austrii z Niemcami. W 1932 roku Niemcy domagają się ostro prawa do równości zbrojeń, a po uznaniu tego postulatu przez państwa zachodnie wycofują się nagle z Komisji Rozbrojeniowej. Rosja Radziecka w tym czasie zwiększa intensywność swoich zbrojeń i demonstruje rosnące zainteresowanie w zakresie polityki międzynarodowej. Na Dalekim Wschodzie toczy się Wielka Wojna. W Hiszpanii panuje stan permanentnej rewolucji, a utworzona tak niedawno Liga Narodów choruje już na uwiąt starczy. Liga Narodów i mocarstwa demokratyczne ustępują pod naciskiem siły na każdym kroku. Bezpieczeństwo zbiorowe z upływem każdego roku staje się coraz bardziej oczywistą fikcją. We wszystkich działach życia gospodarczego potęguje się potworny kryzys. Kurczą się gwałtownie obroty w handlu wewnętrznym i międzynarodowym. Topnieją zapasy złota monetarnego w bankach emisyjnych. Zanika kredyt i wszelki ruch inwestycyjny. Mierniki wartości stają się ruchome, a bezrobocie wzrasta lawinowo. Wszystko to wywiera przemożny wpływ na elementy polityki międzynarodowej, przesycając całą atmosferę beznadziejnością. W tych warunkach dochodzi do zmiany na stanowisku ministra spraw zagranicznych w Warszawie. Miejsce bardziej samodzielnego, ostrożnego i wytrawnego Augusta Zaleskiego zajmuje w dniu 2 listopada 1932 roku pułkownik Józef Beck. Dotychczasowa 14 praktyka nie zdołała jednak wykrystalizować w nim jednorodnej, zdefiniowanej psychicznie indywidualności. Równorzędnie egzystowały tu dwie odmienne, często sprzeczne i przeciwstawiające się sobie osobowości. Z jednej strony wybitnego, zrównoważonego i nieprzeciętnie utalentowanego męża stanu, a z drugiej zadzierzystego, a czasem ryzykanskiego, a naiwnego politycznie i zarozumiałego pułkownika, pragnącego dowodzić współpracownikami cywilnymi. Gdy już pełnił funkcję samodzielnego, a później nawet niekontrolowanego szefa polskiej polityki zagranicznej, zawsze rodziła się obawa, by nie wystąpił na scenie drugi zamiast pierwszego, pułkownik zamiast przezornego i wietrawnego ministra. Jeden tylko stosunkowo krótki okres działalności Beka był całkowicie wolny od ulegania iluzjom politycznym, od wytwarzania niepotrzebnych zadrażnień, od zgubnych snów o mocarstwowej Polsce. Były to dwa lata, w ciągu których zasadniczymi sprawami zewnętrzno-politycznymi odrodzonej Polski sterował Józef Piłsudski za pośrednictwem pułkownika Józefa Beka. Po śmierci wielkiego marszałka to rozdwojenie osobowości Beka stawało się z każdym rokiem coraz bardziej wyraźne i niepokojące. Syntetyzując jednak bilans prawie siedmioletniej działalności Beka jako ministra spraw zagranicznych Polski, nikt z obiektywnych krytyków nie może odmówić mu ani wielkich uzdolnień i inteligencji, ani też wielkich zasług czy historycznych osiągnięć tylko dlatego, że przejawiał się w nim czasem zwykły, mały człowiek, niecierpliwy, egocentryczny i pełen próżności. Przecież w ciągu tych siedmiu bardzo trudnych lat, kiedy ukinały się, a nawet łamały największe autorytety polityczne świata, Minister Beck bronił wytrwale i sumiennie idei pokoju i porozumienia w stosunkach międzynarodowych, aż po nieprzekraczalną dla męża stanu granicę utraty niezależności własnego państwa i honoru własnego narodu. Z obu wielkimi, bardzo trudnymi, i niebezpiecznymi sąsiadami Polski doprowadził do podpisania długoterminowych paktów nieagresji, wyraźnych i jasnych w treści, uczciwie dotrzymywanych przez stronę polską. Z dużą gorliwością i spokojem likwidował i rozbrajał niezliczone, drobne, a zatruwające atmosferę incydenty na wschodniej granicy Polski, zatargi narodowościowe i spory prawne z Gdańskiem i walczył wytrwale o należne traktowanie mniejszości polskiej w Niemczech. Z reguły minister Beck potrafił się wznieść ponad osobiste sympatie i antypatie oraz oceniał prawidłowo aktualną sytuację polityczną i jej doraźne komplikacje. Należy tu podkreślić w imię prawdy, z całym naciskiem, że Beck alarmował dość wcześnie o niebezpieczeństwie niemieckim, że osobiście nalegał na przyspieszenie gotowości bojowej państwa, apelując do marszałka Rydza-Śmigłego o nieuleganie ciągłym naciskom czynników dyplomatycznych co do odrodzenia pełnej mobilizacji wojsk polskich. Domagał się słusznie z całą stanowczością, by interwencje obce były skierowane do niego, gdyż obowiązek wytrzymania i odparcia tych nacisków spoczywa na nim. Gdy Hitler, przygotowując rozprawę zbrojną, zainicjował z początkiem 1939 roku wojnę nerwów przeciwko Polsce, Beck nie tylko umiał wytrzymać spokojnie napiętą do ostateczności sytuację przez wiele miesięcy, ale ponadto doprowadził do tego, że w myśl tendencji Piłsudskiego wojna przeciwko Polsce przybrała od początku charakter wielkiego konfliktu ogólnoeuropejskiego. Trzeba uświadomić sobie w całej rozciągłości, że to, co wbrew licznym traktatom i wielokrotnym deklaracjom publicznym czołowych mężów stanu Europy nie wywołało, poza czczymi protestami słownymi, żadnej solidarnej i czynnej reakcji, ani po jawnym i brutalnym podeptaniu traktatów wersalskiego i lokarneńskiego przez Hitlera i jego rząd, ani po dokonaniu siłą anschluzu Austrii, ani po wydarciu Sudetów, ani po doszczędnym zniszczeniu państwa czechosłowackiego. Teraz po napaści na Polskę stało się rzeczywistością i faktem historycznym niezmiernej doniosłości – który przecież zadecydował ostatecznie o katastrofalnej klęsce Hitlera i ustrojów faszystowskich. Wystąpienie zbrojne Wielkiej Brytanii i Francji w obronie zaatakowanej Polski nie było ani przypadkowe, ani samorzutne. Dokonało się ono wbrew niezmordowanym wysiłkom dyplomacji hitlerowskiej, politycznego izolowania i okrążenia Polski, a równocześnie było poważnie utrudnione przez postawę Związku Radzieckiego. Było ono rezultatem sytuacji, którą pieczołowicie i konsekwentnie przygotował Beck i jego aparat resortowy. W istocie rzeczy Beck uczynił wówczas wszystko, co praktycznie leżało w granicach możliwości Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dość często zachodzi jednak zjawisko, szczególnie w odniesieniu do ludzi formatu historycznego, a obojętnych na własną popularność, że cechy podrzędne i uboczne ich osobowości wysuwają się na plan pierwszy – polaryzując silnie ich wielkie i trwałe wartości i osiągnięcia. Wydaje mi się, że taki przypadek zachodzi właśnie w stosunku do politycznej sylwetki Józefa Becka, jaka utrwaliła się szeroko w naszej opinii publicznej. Jest to tym bardziej zrozumiałe i naturalne, że przywary jego charakteru, trzymane w ostrej dyscyplinie wojskowej w obliczu Józefa Piłsudskiego, były istotnie dość liczne i rzucające ostre refleksy na jego wystąpienia publiczne. Tak więc fakt, że minister Beck z reguły realista w polityce, ulegał ważnych nawet sprawach szkodliwym złudzeniom czy iluzjom, zwłaszcza gdy harmonizowały one z jego własnymi teoriami i postulatami politycznymi, jest niezaprzeczalny. Tym niemniej nie może on obciążać zbytnio jego osobistego rachunku. Wybitny historyk francuski Renouvin konstatuje wprawdzie, że Beck ulegał naiwnym iluzjom nie raz, lecz wielokrotnie i organicznie, ale jakby na jego usprawiedliwienie dodaje, że współcześni politycy tej miary, co Chamberlain, Churchill, Eden, Deladier, Bonnet i wielu innych ulegali notorycznie iluzjom w stosunku do zamiarów i posunięć Hitlera czy Stalina. W przypadku polskim złożyło się tak fatalnie, że Beck, który oceniał realistycznie tendencje i możliwości polityczne Francji, Anglii czy Ligi Narodów, albo też przewidywał prawidłowo praktyczne znaczenie projektowanych paktów zbiorowego bezpieczeństwa, i wielu innych jawnych i zakamuflowanych chwytów politycznych, ulegał długo iluzjom co do dobrej woli i uczciwości w działaniu właśnie Hitlera i jego dwunastu zbójców, Mussoliniego albo Stalina i Mołotowa. Gdy Piłsudski poczytywał Pakt Niemiecko-Polski z 26 stycznia 1934 roku za niepewny, posiadający wartość raczej taktyczną niż merytoryczną, za układ dający najwyżej parę lat odprężenia i spokoju znękanej kryzysem gospodarczym Polsce, to Beck ufał w trwałość nowego stosunku Niemiec do Polski, a zapewnienia Hitlera, Geringa, Goebbelsa i szefa Reichswery, generała Blomberga, wtłaczane mu w czasie wizyty berlińskiej w lipcu 1935 roku o definitywnej zmianie niemieckiego nastawienia do naszego kraju, brał za dobrą i szlachetną monetę. Rozmowy prowadzone w Berlinie w 1935 roku, jak i wiele późniejszych, określane były przez Beka jako tout à fait satisfaisante, całkowicie zadowalające. W tych czasach próbuje on nawet sformułować rozumowe argumenty dla pozytywnej oceny i trwałości znormalizowanych po podpisaniu paktu z 1934 roku stosunków niemiecko-polskich. Głosi mianowicie, że Hitler jest organicznym i typowym produktem austriackim, że obca jest mu psychika pruska przeniknięta tradycyjną nienawiścią w stosunku do Polski i Polaków. Również wśród głównych współpracowników Hitlera nie ma ani jednego rodowitego Prusaka i dlatego pokojowa koegzystencja narodu niemieckiego z Polskim stała się od kilku stuleci możliwa. Te tendencje podtrzymywała wiara beka w zasadniczy i nienaruszalny antagonizm nazistowsko-komunistyczny. Takich niebezpiecznych złudzeń w umysłowości szefa polskiej polityki zagranicznej było jednak znacznie więcej. Jeszcze na początku 1938 roku Beck był przeświadczony, że Hitler ograniczy swoje pretensje terytorialne do Austrii i Sudetów. Podobnym złudzeniom ulegał Beck w sprawie Gdańska, sądząc, że za ustępstwa polityczne wobec nazistów scementuje silnie port gdański z Polską. Wbrew złej woli sterujących polityką gdańską nazistów, oczekujących tylko sygnału z Berlina do Anschlussu Wolnego Miasta z Rzeszą, Beck bronił interesów gdańskich sporadycznie nawet wbrew Gdyni, który jeszcze w ostatniej, już wojennej publikacji książkowej poświęcił kilka krytycznych i niesłusznych słów. Polskiemu ministrowi spraw zagranicznych nie dał do myślenia nawet tak jaskrawy fakt, że w czasie, gdy on z Trybuny Ligi Narodów brał w obronę gdańskich nazistów Hjalmar Schacht 28 stycznia 1936 roku wygosił w Bytomiu gwałtowną mowę antypolską i rewizjonistyczną. Całkowite ocknięcie się z tej pajęczyny niemieckich złudzeń nastąpiło u Beka dość późno, bo na przełomie 1938-1939 roku i było dla niego wstrząsające. Choć nieufność Beka do polityki sowieckiej była od początku zaostrzona, to jednak i w tych relacjach zachodziły, i to aż do drugiej połowy 1939 roku, wypadki zdumiewającej łatwowierności. Jeszcze w maju tego roku Beck przypuszcza, że stosunki nasze ze Związkiem Radzieckim mają nowe szanse wyrównania, szczególnie, jak zapisuje, wobec tego, że Maksim Litwinow, komisarz ludowy do spraw zagranicznych, notoryczny wróg naszego państwa, zwolniony został ze swego stanowiska. Cały ówczesny świat polityczny poczytywał ten fakt za wyraźny gest pojednawczy Stalina wobec Hitlera. Odmiennie jak jego następca Mołotow, Litwinow miał zdecydowanie antyhitlerowskie nastawienie. Reprezentował tendencje pokojowe i przynajmniej w pewnych granicach popierał ugodową politykę Ligi Narodów. Tylko Beck wyraża nie niepokój, ale zadowolenie z tej zmiany personalnej. W tym czasie byłem też obecny w spale, gdy minister Beck informował prezydenta Rzeczypospolitej o swojej rozmowie w dniu 10 maja 1939 roku z przejeżdżającym przez Warszawę zastępcą komisarza do spraw zagranicznych Kinem, tym samym, który pod koniec 1938 roku rozgłaszał w kołach dyplomatycznych Berlina proroctwo, że zbliża się dzień czwartego rozbioru Polski. Kin zapewniał teraz Becka w imieniu i z upoważnienia rządu sowieckiego, że w razie konfliktu zbrojnego z hitlerowskimi Niemcami rząd radziecki zajmie w stosunku do Polski jak najbardziej życzliwą postawę. W ten sposób zachęcał on Polskę i jej rząd do usztywnienia swego odpornego stanowiska wobec pretensji niemieckich. W takim żyliśmy świecie. Taśma czwarta, koniec pierwszej ścieżki.